Piątek, 24 września 2010 roku. Tomczak nie wierzył własnym oczom, gdy Marecki zjechał z głównej drogi na osiedle domków jednorodzinnych. To skrót? zapytał utknięty bardzo złym przeczuciem. Najpierw wydawało mu się, że Antek jedzie do pracy naokoło, a gdziekolwiek chciał się dostać, z pewnością nie chodziło mu o komisariat. Podkomisarz wolał nie pytać, bo może zakład medycyny sądowej został gdzieś przeniesiony, a on powinien o tym wiedzieć. Nikt mu o niczym nie powiedział, nigdzie nie doczytał, ale wychylać się z własną niewiedzą nie zamierzał. Teraz Marecki zjechał na brukowaną drogę z dziurami, a w dali majaczyły już tylko dziury, bez bruku. Jedziemy na działki. A sekcja? Sam pojadę, ty pogadasz z działkowiczami. Wczoraj przyszły bardzo niewyraźne nagrania z monitoringu. Obraz nie został wyostrzony i trudno było odczytać tablice rejestracyjne, ale Marecki spisał marki pojazdów i ich kolor na kartce, którą teraz wręczył Tomczakowi. Nie zdążył sprawdzić danych właścicieli pojazdów, ani obejrzeć ich zdjęć z fotek na prawach jazdy, więc zlecił to jednemu z aspirantów. Jak wróci z prosektorium, powinien już mieć komplet danych. Co to jest? Zapytał podejrzliwie Tomczak. Lista aut, które złapały kamery na głównej drodze między 22 a czwartą rano, gdy zostaliśmy anonimowo powiadomieni o znalezieniu ciała. Sprawdzisz kamery na działkach i pogadasz z ludźmi. Zabezpieczysz nagrania i przywieziesz je na komisariat. Posprawdzasz nagrane auta. Może na coś wpadniemy. Po co porównywać? Jechali tamtędy, a wracali tędy? Bez sensu. — stwierdził Tomczak, nie kryjąc niechęci. — Wiem, Staszek, ale na razie nic innego nie mamy. To tylko hipoteza. Wyobraź sobie, że na miejsce, gdzie znaleziono ciało, facet dojechał główną drogą, a zabójca wrócił sobie skrótem przy działkach. — Dlaczego mam to sobie wyobrażać? Antoni westchnął. Zaczął się czuć jak własny ojciec, gdy matka prowadziła przesłuchanie na okoliczność tego, gdzie, co, po co i dlaczego. Też głównie wzdychał. To tylko hipoteza, Staszek. Ty nie masz żadnej. W domu chłodziło się piwo, a na Kanal Plus nadawali mecz. Hipoteza Stanisława była taka, że wróci do domu punktualnie, po drodze zje smaczny obiad w pobliskim barze, a potem rozsiądzie się wygodnie ze schłodzonym piwem w ręce i obejrzy mecz, a dzieciaki sąsiadów uszanują jego spokój i przestaną drzeć mordy. Niestety ten plan równie realny był jak hipoteza Antoniego. A muszę mieć? Marecki ponownie westchnął. Będzie przyczyna zgonu, będzie hipoteza. Powiedział z lekkim poczuciem winy Tomczak. Nie w tym rzecz, Staś. Chodzi o to... Urwał. Jak miał mu wyjaśnić, że muszą przyjmować różne możliwe scenariusze zdarzeń i po kolei je eliminować bądź potwierdzać? Wyjaśnianie takich oczywistości byłoby obraźliwe dla każdego policjanta. Tomczak, przestań pierdolić! Powiedział stanowczo językiem, który stary policjant doskonale rozumiał, a którego on sam na codziennie używał, choć jak było trzeba, potrafił i grypsować. Pracując kilka lat na ulicy jako wywiadowca, miał do czynienia z ludźmi różnego pokroju i przekroju, a język, którym wtedy musiał się posługiwać, bywał wyjątkowo barwny. Prywatnie Antek nie zwykł przeklinać. Bierz się do roboty. Przecież nic nie mówię. Burknął z niezadowoleniem kolega, chowając do notesu otrzymaną kartkę. I słusznie. W końcu jesteś wyższy stopniem. Staszek, zachowujesz się jak baba. Stopień nie ma tu nic do rzeczy. Nie chce ci się w tym upale łazić po działkach i ja to rozumiem. Chcesz zamiast mnie uczestniczyć w sekcji? Tam jest chłodno, miło i zdziebko śmierdząco. Ale facetowi, który przez tydzień nosi te same skarpety, nie będzie to przeszkadzać. Powiedział ze złością Antoni. Tomczak spojrzał na niego urażony, ale nie odpowiedział. Wysiadł z samochodu i trzasnął drzwiami. Auto było służbowe, więc Marecki nie zwrócił mu uwagi. Zawrócił i, nie spoglądając w lusterko wsteczne, odjechał. Dwie godziny wcześniej Matylda wyjęła dwie kromki chleba z foliowego worka i wrzuciła je do tostera. Czekając, aż ekspres zagrzeje się i uruchomi, analizowała poranną rozmowę z klientką. Rozmowa miała burzliwy przebieg, chociaż ostatecznie można było uznać ją za udaną. Dąbkowa nie zwolniła ich ponownie. Poranny telefon wytrącił Matyldę z równowagi, więc zaspanym głosem powiedziała – Tak, słucham. – To ja słucham. Wie pani, która godzina? – Szósta trzydzieści, a kto mówi? – Renata Dąbek. Piskliwy głos dobiegający z telefonu obudził Matyldę do końca – Witam, pani Dąbek. Pani śpi? Ten łajdak drugą noc z rzędu się szlaja, a pani śpi? Owszem, ale zapewniam panią. Spała pani całą noc? Owszem, ale... Oczywiście, że tak, bo to nie pani mąż zaginął, tylko mój. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie spałam, nie zmrużyłam oka. Histeria w głosie kobiety była trudna do interpretacji. Chodziło o to, że nadal kochała męża i martwiła się o niego. Czy o to, że mógł nie żyć, a wtedy ona straciłaby znaczną część majątku i przyszłe alimenty? Pani Renato, wczoraj sprawdziłam wszystkie możliwe tropy. Zełgała bez zająknienia, dziwiąc się samej sobie, że przeszło jej przez usta szyte tak grubymi nićmi kłamstwo. Jakie kłamstwo? Sprawdziłaś, co mogłaś, a że nie było czego, to nie twoja wina. Usprawiedliwił ją szybko głosik dobiegający gdzieś z tyłu głowy. Za godzinę będę w biurze męża i jak tylko coś ustale, niezwłocznie odezwę się do pani. Zapewniła klientkę. Taki miała plan na dzisiaj. Mówienie prawdy było znacznie prostsze. Matylda musiała tylko zadzwonić do Hanki, starszej bibliotekarki, i coś nakłamać. Czyli jednak będę kłamać, jęknęła w duchu, uświadamiając sobie, że jej to nie ominie. Tworzenie legendy dla uzyskania informacji, niedopowiedzenia, pomijanie faktów, niewyprowadzanie kogoś z błędu czy też subiektywna interpretacja zdarzeń – wszystko to przez niektórych mogło być uznane za coś zbliżonego do kłamstwa, gdyby się uprzeć. Przed takimi działaniami Matylda nie miała wielkich oporów, a te, które się pojawiały, łatwo było pokonać poprzez racjonalizację faktów, sprowadzenie ich do konieczności oraz skuteczności. Wszakże samo kłamstwo miało w sobie coś bezczelnego, perfidnego i polegało na oszukaniu żywego człowieka, któremu trzeba było bez mrugnięcia patrzeć w oczy, a to sprawiało, że wszystko w niej się skręcało. — Miała tam pani jechać wczoraj! — wytknęła jej wzburzona klientka. — Wczoraj już nikogo tam nie zostałam! — odparła, myśląc o swoim telefonie do firmy. — Niestety nie podała mi pani namiarów na żadnych znajomych męża — Zatem pozostała mi tylko jego firma. W telefonie zapadła miła dla ucha cisza. Pani Renato, jest tam pani? Tak, jestem. Przepraszam, miałam ciężką noc. Nie mogłam się skontaktować z moim mężem, powiedziała. Matyldzie nie umknęła owa chwila wahania, jakby klientka chciała powiedzieć coś innego. Wcześniej Renata Dąbek posługiwała się określeniem mój mąż bez zająknienia. Skąd wzięło się ono teraz? Z moim przyjacielem? Czy właśnie to chciała powiedzieć? Zastanawiała się przez chwilę Matylda. Mężczyzna, który odrzucił jej nieudolne zaloty, wrócił do żony, jeżeli rzeczywiście ją miał i dlatego ignorował telefony od kochanki, czy też może zrezygnował z ich znajomości, lecz po prostu zapomniał jej o tym wspomnieć. Rozumiem. Odrzekła, nie dzieląc się z klientką swoimi błyskawicznymi przemyśleniami. Proszę się położyć i odpocząć. Zadzwonię do pani zaraz po wyjściu z firmy męża. Na razie jeszcze nie wyszła pani z domu. Uraza, brzmiąca w głosie Dąbkowej, była nieprzyjemna dla ucha, ale teraz kobieta przynajmniej przestała krzyczeć. Chce pani powiedzieć, że biura zaczynają pracę o szóstej rano? Zdziwiła się Matylda. No nie... Stropiła się jej rozmówczyni. Chyba od ósmej... No tak, rozumiem, nikogo by pani tam nie zastała. Niestety. Zgodziła się z nią już rozbudzona Matylda, wychodząc z łóżka. Romak wciąż spał kamiennym snem, leżąc jak zwykle na plecach, z rękoma założonymi na piersi. Kiedyś koledzy z akademika włożyli mu w zaciśnięte palce gromnice. Był oburzony, ale Matylda pokładała się ze śmiechu, gdy zirytowany opowiadał jej o tym dowcipie. Wkrótce sam jednak zaczął się z tego śmiać. Skrzywiła się teraz, gdyż to wspomnienie uświadomiło jej, że od dawna nie śmiali się razem. Niemniej rozumiem pani zdenerwowanie, pani Renato. Proszę pozwolić mi pracować. Starała się mówić rzeczowo i zarazem ze współczuciem, ale bez irytacji i litości w głosie. Oczywiście. Odparła tamta z nagłym chłodem. Na pani miejscu od bladego świtu warowałabym pod siedzibą firmy mojego męża, a nie wylegiwała się w łóżku. Nie za to pani płacę. Czekam na wiadomość. Odpowiedź klientki i głucha cisza, która zapadła w telefonie, uświadomiły Matyldzie, że coś się nie udało. Za dużo rzeczowości, irytacji czy litości. Przywołując teraz w myślach niedawną rozmowę, Uśmiechnęła się nieoczekiwanie. Tak, zdecydowanie poszło całkiem nieźle. Nadal miała zlecenie. Myśl, że Mateusz Dąbek może już nie żyć, nawet nie przeszła jej przez głowę.